skomplikowane nazwisko, więc nie będę go wymieniał. A może powiem, może ktoś chciałby mnie dodać na Facebooku dzisiaj. Mam na imię Maciek, ile? Liziniewicz, tak się nazywam, jakby ktoś chciał. Możemy pogadać sobie wtedy na Facebooku, byłoby super. Mam żonę od 12 lat, pobraliśmy się, jak mieliśmy 21. Niedługo będę miał psa, też bardzo się z tego cieszę. Niedługo też będziemy mieć dwójkę dzieci, bo adoptujemy właśnie dwójkę, jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi. Także rodzina rośnie. Urodziłem się w Warszawie, pochodzę z Warszawy. Niestety, bardzo mi przykro, niektórzy z was sobie myślą, jak smutno. Wiem, to okropne, ale co mogę zrobić? To jest mój krzyż. To jest mój krzyż. Niektórzy z was po prostu urodzili się z innym krzyżem, na przykład jesteście z Kamiennej Góry. Także to też jest taki problem tutaj, który nie jest łatwy do rozwiązania. Ale kochani, chcę wam dzisiaj powiedzieć, że to, co Bóg przygotował dla tego Kościoła jest niewyobrażalnie większe. Spędzając tylko dwa dni, tutaj jestem w stanie powiedzieć jedną rzecz. To miasto jeszcze nie widziało tego, co ten dom pełen miłości, pełen nadziei, pełen wiary jest w stanie dać tym ludziom w potrzebie. Nie wiem, czy wiecie, ale nie tylko biedna, potrzebująca osoba jest w potrzebie, a także bogata, potrzebująca osoba jest w potrzebie. Nie tylko pusta rodzina, połamana rodzina, patologiczna rodzina jest w potrzebie, ale każda rodzina jest w potrzebie wiary, miłości i nadziei, którą wy jesteście w stanie zanieść. Nie tylko inne rodziny, ale Twoja własna rodzina, która jeszcze nie zna mocy i miłości Jezusa w praktyce jest w stanie tą miłość doświadczyć nie przeze mnie, bo ja nie znam Twojej rodziny, ale przez Ciebie. I może straciłeś już dawno nadzieję, może straciłeś już dawno siłę. Wiecie, jak to jest z własną rodziną czasami. Najgorzej jest z mężami. Wszystkie żony powiedzą amen. Jedna żona powiedziała amen. Wszystkie żony mogą powiedzieć amen. Amen, okej. Okay. Zrobimy taki eksperyment, ok? Ja jestem tylko gościem, więc możemy się troszeczkę dzisiaj pobawić tutaj. Nie ma pastora Jacka, pozwoli mi na wiele rzeczy. Możecie się go zapytać w przyszłą niedzielę, jakby coś. Pastor Jacek dał mi pełen autorytet dzisiaj, żebym e, zro, zrobił parę śmiesznych zabaw, ok? Pierwszą zabawą będzie to, że jak ja nauczam u siebie w Kościele, to uwielbiam interakcję. Mój Kościół to wie i wiedzą, że jak ja mówię do Kościoła, to Kościół odpowiada mi. To nie jest tak, że wszyscy siedzą i słuchają. Nie jesteśmy w podstawówce w latach 60., że nauczyciel mówi, a my milczymy. Możecie śmiało reagować na to, co się dzieje. Jeżeli przeczytam Słowo Boże, które was dotknie, mówicie Amen. Jeżeli przeczytam Słowo Boże, które was nie dotknie, to jest niemożliwe, ale gdyby się tak stało, to mówisz Amen i wkręcasz sobie, że cię dotknęło, bo jak się nastawisz na to, że Słowo Boże ma ci dotknąć, to cię dotknie, okej? Okay? Jak powiem coś niesamowitego, to mów niesamowite rudy chłopcze. No Jestem rudym chłopcem, tak do mnie mówią. Moja teściowa nazywała mnie rudym chłopcem przez lata, ale już jej przeszło, bo miłość Jezusa zmieniła moją teściową. Amen. Ktoś się modli jeszcze o swoją teściową może dzisiaj? Chcę ci powiedzieć, żebyś się nie poddawał. <śmiech> Są cuda, które się dzieją. Opowiem wam historię o mojej teściowej, jak zdążę. Moja teściowa jest niesamowitą osobą. Mądrą kobietą. Ale dzisiaj chciałem zacząć od słowa, które zmieniło nasz Kościół. My mamy Kościół, który razem z moją żoną założyliśmy 3 lata temu w Warszawie. Mieszkaliśmy 10 lat w Anglii. Wszystko szło dobrze, ale Bóg miał jeszcze lepszy plan. Można być w bardzo komfortowym miejscu w swoim życiu. Można mieć wszystko, czego trzeba, ale czasami Bóg mówi do twojego serca rzeczy, które sprawiają, że chcesz wyjść dalej. I Bóg powiedział nam, żebyśmy wrócili do Warszawy, miasta, z którego obydwoje pochodzimy, w którym mamy nasze rodziny od pokoleń, i żebyśmy wrócili tam i założyli kolejny kościół. Dlatego, że jest potrzeba wielu kościołów, nawet w tym regionie, nawet w tym mieście. Tu jest 20 tysięcy ludzi. Ten budynek, nawet jeżeli zburzycie tą ścianę, o to się modlimy i zrobicie tą salę większą, może pomieścić 500 osób. Jeżeli zrobicie 6 nabożeństw, może pomieścić 3000, ale tu nadal jest 20 tysięcy ludzi. I nie wiem, czy wiecie to, ale każde miasto, każde miasteczko, każda wieś w tym kraju powinna mieć kościół, który kocha. Powinna mieć kościół, pewien, który modeluje pewną kulturę. I dzisiaj chciałem powiedzieć o modelowaniu kultury. O modelowaniu tego, co Bóg położył w waszym życiu. Nie zniechęcajcie się tym tytułem, bo zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Zresztą Marcin będzie moim wolontariuszem, on dzisiaj będzie odgrywał scenki rodzajowe, także możecie być z niego dumni. Ja, kiedy mówię kazania, nie mówię ich sam. Zawsze mówię z całym kościołem. Więc dzisiaj Marcin mi pomoże i wy mi pomożecie, OK? Okej, okay, super, jeszcze raz. Okay? OK? Świetnie. Nikt jeszcze nie powiedział, nauczaj rudy chłopcze. Ale czekam na ten moment. Możecie śmiało to wykrzyczeć, ja się nie obrażę. O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Okej, okay, pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy list świętego Pawła do Tesaloniczan, jeden z moich ulubionych listów, będziemy czytać od pierwszego rozdziału, od drugiego wersetu. Macie już to otwarte? Kto ma otwarty ten list? Proszę bardzo, kto ma Biblię ze sobą dzisiaj w ogóle? Zacznijmy od tego. Dobrze, super, parę rąk jest w górze. Jeżeli chcecie kupić Biblię, one na pewno są do kupienia gdzieś w kościele, jeżeli nie macie Biblii, poproście Marcina, on wczoraj z Anią rozmawiałem z nimi, okazało się, że są bardzo hojną, hojną rodziną, pięknym małżeństwem, i powiedzieli, że kupią Biblię każdemu, kto jej nie ma. Także, prawda Marcin? Nie kłamie. E, Marcin tak powiedział: także, jeżeli nie masz Biblii, no widzę, że tutaj niektórzy się przymierzają, mam starą Biblię, to podejdę do Marcina, żeby mi wymienił. Jeżeli masz Biblię, otwórz ją na pierwszym liście do Tesalu, bo nie wierzę w to, że kościół może rosnąć. Nie wierzę w to, że twoje życie może rosnąć. Nie wierzę w to, że jesteś w stanie iść za Chrystusem, kiedy nie otworzysz Biblii i nie będziesz jej czytał. To fajnie jest słuchać słowa, ale też czasami trzeba spojrzeć słowo, żeby stać się jego wykonawcą. Nie wszyscy jesteście ludźmi, którzy uczą się przez słuchanie. Ja nie jestem taką osobą. Ja się uczę, kiedy patrzę. Niektórzy z was się uczą przez patrzenie, niektórzy z was się uczą przez słuchanie, niektórzy z was się uczą przez praktykę. I najlepiej jakby połączyć te trzy rzeczy w Kościele, więc kiedy ja mówię, warto jest, żebyście też patrzyli, a potem będziemy demonstrować to słowo, okej? Okay? Bo niektórzy z was się niczego i tak nie nauczą, jak posłuchacie i popatrzycie. Będziecie musieli też zobaczyć fizycznie przez praktykę to, co się dzieje, dobra? Siedem. Otwarte? Super. Przez następne trzy godziny będziemy omawiać ten fragment. Jesteście zadowoleni? Ktoś ma jakieś Amen. ktoś ma jakieś plany na obiad? Nie. Świetnie. Ja się śpieszę na pociąg. Ja nie mam planów, ja bo ja się śpieszę na pociąg do Warszawy niestety. Słuchajcie... Chcę powiedzieć, że najlepsza rzecz w Warszawie to pociąg do Kamiennej Góry. Który nie istnieje niestety. No jest tylko pociąg do Wrocławia. A potem przesiadka do Włobrzycha. Jest, wiem, że jest autobus. Wiem, sprawdzałem tą opcję. Musi, Marcin mi musiał odebrać z Wrocławia. Byłem zbyt leniwy. No nic. Dobrze, czytamy. Mamy to? Pierwszy rozdział listu do Tesani Jan pierwszego i drugi werset. Super. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Odwróć się do osoby po swojej lewej albo prawej i powiedz dziękuję za ciebie. Super, dobrze, jedziemy dalej. Nieustannie wspominamy was w naszych modlitwach. Odwróć się do osoby po twojej prawej albo lewej i powiedz modlę się o ciebie cały czas, nawet jak to jest kłamstwo. To jest proroctwo nad twoim życiem. Musicie pamiętać, że Biblia jest proroctwem dla twojego życia. Każde słowo jest prorocze, każde słowo ma szansę zmienić twoje życie tu i teraz. Więc nawet jeżeli się jeszcze nie modlisz o swojego sąsiada, możesz to zacząć robić dzisiaj, okej? Okay? Super. Nawet jak go nie lubisz. Pamiętając o dziele waszej wiary, Trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem przed obliczem Boga naszego Ojca. Modlimy się o was wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani. Powiedz do swojej osoby obok, jesteś wybrany. Jest, lubię, że to jest dziewczyna, powiedz jej, jesteś wybrana. Bo niektórzy z was nie użyli właściwej formy gramatycznej. OK. Gdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym z wielką siłą przekonania. Uwielbiam siłę przekonania. Apostoł Paweł wiedział, czym jest wielka siła przekonania. On po prostu nie stał i nie mówił, że jest wiara, jest miłość, jest nadzieja. On wiedział, że jest siła przekonania w tych trzech niesamowitych fundamentach. Trzech niesamowitych fundamentach. Zaraz wam powiem jeszcze raz o tych fundamentach. Wiecie przecież, jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami i wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Gdy przyjęliście słowo pomimo wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego do tego stopnia, że staliście się wzorem, staliście się wzorem, odwróć się do osoby obok siebie i powiedz, jesteś wzorem. Nawet jeżeli nie jest, powiedz, jesteś wzorem. Nawet jeżeli to jest twój mąż i wiesz, że nie jest jeszcze wzorem, powiedz, jesteś wzorem. Okej. Okay. Staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Kamiennej Górze, Głupczycach i Wabrzychu. Amen. Przecież to właśnie, ósmy werset, przecież to właśnie od was Słowo Pana rozniosło się nie tylko po Kamiennej Górze, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Wow, apostoł Paweł wiedział o Kamiennej Górze, to jest niesamowite. Dlatego nie ma potrzeby, ktoś sprawdza w Biblii, czy tam jest Kamienna Góra, bardzo dobrze, dlatego nie ma potrzeby o tym mówić. To jest niesamowite, apostoł Paweł powiedział coś niesamowitego. Wszyscy wiedzieli, kim jest Kościół w Kamiennej Górze, dlatego nie ma potrzeby o tym więcej mówić myśleliście o tym kiedyś w ten sposób? Wcześniej mówi, jesteście wzorem, a potem mówi, nie mam już potrzeby o was mówić, bo jesteście takim wzorem, że wszyscy to wiedzą. Głowę mi to rozwala. Jak jesteś w czymś dobry, to nikt już nie mówi o tobie, tylko wszyscy wiedzą, do kogo iść. Jak jesteś dobrym hydraulikiem w mieście, to nikt nie mówi, o, o słyszałem o jakichś legendach o hydraulikach. Nie, nikt tak nie mówi. Wszyscy wiedzą, do kogo iść, bo ktoś jest dobry i wie, że można polegać na tym hydrauliku. Jeśli jesteśmy dobrym Kościołem, jeśli jesteś dobrym naśladowcą Chrystusa, apostoł Paweł to powiedział, jeżeli jest w tobie wiara, nadzieja i miłość. I wszyscy w regionie wiedzą o tym, to wiedzą do kogo przyjść, wiedzą do jakiego miejsca przyjść. Nie potrzebują mówić o tym więcej, bo wiedzą, kto jest wzorem. Wow, to jest potężna rzecz, która nas w praktyce może zmienić. Słowo zawsze nas zmienia. Nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście jak odwróciliście się od bóstw do Boga, po to, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga. Wow. Niesamowite. Apostoł Paweł miał odkrycie. Apostoł Paweł mówi o wzorze. Ktoś z Was zna taki program telewizyjny, który nazywa się Top Model? Paweł nie? Proszę bardzo, ręka w górę, dziewczyny, Top Model. Rozumiem, że niektórzy nie wiedzą. Top Model to jest taki dziwny program na tv ie bardzo dziwny program, w którym młode dziewczyny i młodzi mężczyźni przychodzą, żeby zawalczyć o miano najpiękniejszej, najzgrabniejszej, najsprytniejszej, najmądrzejszej modelki, żeby potem dostać kontrakt w kolejnym programie telewizyjnym, ewentualnie dostać kontrakt w jakiejś agencji reklamowej. Top Model, jak to się mówi jedna z prezenterek, Joanna Krupa, tak się nazywa, mówi Top Model. Więc Top Model, tak mówi w tym programie, Top model to jest pokazowy osobnik, który ma najlepsze cechy do tego, żeby być najlepszym modelem ze wszystkich modeli. I apostoł Paweł dokładnie o tym mówi, kiedy zaczyna list do Mówi: Słuchajcie, jest wielu modeli, jest wiele wzorów, ale wy kościele musicie być top modelem. Musicie być top modelem. Ludzie muszą wiedzieć, że mogą iść tam, mogą iść tam, ale jak przyjdą do was to doświadczą najlepszych rzeczy. Jak przyjdą do was, to ludzie przywitają ich w najlepszy sposób. Jak przyjdą do was, to napiją się najlepszej kawy. Może być ze słabego ekspresu, ale podana z najlepszym uśmiechem na twarzy. Może przyjdą do was i będą wiedzieli, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby dzieci mogły mieć najlepszy czas w niedzielę rano, zamiast siedzieć przed telewizorem albo przed komputerem, będą mogły przyjść do kościoła, bo wiedzą, że ktoś się zajmie dobrze ich dziećmi. Zaklaszmy dla ludzi, którzy prowadzą tutaj szkółkę niedzielną, bo myślę sobie... Że musimy rozumieć, jaki potencjał drzemie w was dzisiaj tutaj. Nie wiem, czy wiesz, ale Bóg cię powołał do tego, co najlepsze. Bóg cię nie powołał do tego, co średnie. Bóg nikogo nie powołał do tego, co średnie. Ja byłem średniakiem, średniakiem w wielu kwestiach. Moja żona nadal uważa, że jestem średniakiem w wielu kwestiach. Ale za każdym razem, jak gotuję jej dobrą zupę ogórkową, myśli sobie, że jestem najlepszy. I myślę sobie, że to, w czym jesteś najlepszy, a jest kilka takich stref na pewno, w których możesz być najlepszy, bo w których strefach będziesz po prostu słaby. Nie jesteśmy w stanie być mocni we wszystkim, ale jesteś w stanie być mocny w tych rzeczach, które Bóg dał tobie jako talent. Bóg dał tobie jako twoją siłę przewodnią. I są rzeczy w tym miejscu. Możesz być niesamowitą mamą z doświadczeniem 40-letnim. Jak przychodzisz do kościoła, wszyscy wiedzą, że ta ciocia jest najlepsza, jeśli chodzi o przytulanie. Ta ciocia jest najlepsza, jeśli chodzi o robienie ciast. Możesz przychodzić do tego kościoła i powiedzieć, że jestem Mirek i jestem najlepszym mechanikiem samochodowym. I wszyscy w tym kościele będą wiedzieli, że to jest Mirek, kocha naprawiać samochody, ale bardziej niż kocha naprawiać samochody, kocha ludzi, którym naprawia samochody. Dlatego, że Mirek nie tylko jest dobry w naprawianiu samochodów, ale przede wszystkim jest dobry w miłości. Jest top modelem. Apostoł Paweł odkrył tajemnicę na temat kościoła w Tesalonice, która jest tak samo adekwatna do kościoła w Kamiennej Górze. To bycie najlepszym w tym, co się robi. Jeżeli chcemy zobaczyć to miasto, jeżeli, ba, zapomnij o mieście na chwilę, jeżeli chcesz zobaczyć swoją rodzinę, swoje miejsce pracy, swoją szkołę, zmienione przez miłość i moc Jezusa Chrystusa, musimy stać się lepsi w tym, co robimy. I możesz powiedzieć, pastorze Maćku, nie mam siły już być lepszym, nie znasz mojego życia. Nie mówię o Twojej sile. Mówię o sile Chrystusa w Tobie, która jest w stanie pobudzić Cię do nowych rzeczy. Marcin, poproszę Cię na chwilę. Weź nasz atrybut dzisiaj. Mam dla Was przykład. Pomyślałem sobie, jeżeli chcesz być zapamiętany, musisz robić rzeczy, które są niezwykłe. Okay? To jest Marcin. Daj mi na chwilę konika. Marcin wygląda jak zwykły szary mieszkaniec Kamiennej Góry. Krótkie włosy, w przeszłości był dresiarzem, niczym się nie wyróżnia. Grał w piłkę, każdy młody chłopak, Marcin, przejdźcie się dookoła, bądź naszym po prostu zrób taki katłok, wiesz, jak to modelki. No, śmiało. Znaczy... To jest Marcin, brawa dla Marcina! Okej, okay, Super, Marcin, przystojny, młody facet, ale tak naprawdę, gdyby przyszło tutaj 15 różnych Marcinów z miasta, mielibyście trud w wyborze, okay? Ale gdyby Marcin miał coś szczególnego w sobie, coś, co wszyscy widzą, Marcin, przejdź teraz na tym koniu. No ma, patataje, no. patataje, patataje, patataj, Okej, okay. super. Wszyscy zapamiętalibyście Marcina jako wariat. <głosy> Dziękuję, możesz usiąść. <głosy> Marcin nie jest wariatem, ale chciałem wam zademonstrować jedną rzecz. Coś, co nas wyróżni pośród innych, sprawi, że ludzie zapamiętają nas, na początku będą mówić, Podzielą się z innymi, a potem przestaną mówić i będą pamiętali Cię na całe życie. Za to, co robisz cały czas, za to, czym Cię wyróżniasz. To, co wyróżnia Kościół dzisiaj, to, co wyróżniało Kościół i to, co będzie wyróżniało Kościół, dopóki Chrystus nie wróci po Ciebie jako zwycięzca i nie dać tego ostatecznego zwycięstwa w zmartwychwstaniu ciała, to chcecie powiedzieć, że to, co macie wyróżniać, to Twoja miłość, to Twoja wiara i to Twoja nadzieja. Trzy najmocniejsze filary. Bóg kocha liczbę trzy, Mówiłem o tym cały weekend. Są trzy filary każdego nabożeństwa. Trzy filary, które wynikają, uwaga, z tego, jak Bóg skonstruował niebo, dlatego że trzy filary nabożeństwa to potężne uwielbienie, potężna modlitwa i potężne słowo. Tylko też dlatego, że było trzech archaniołów i do dzisiaj jest trzech archaniołów, tylko jeden upadł i się potknął, niestety przyjął inne imię, Lucyfer, archanioł Michał i archanioł Gabriel. Lucyfer był odpowiedzialny za uwielbienie, Michał był odpowiedzialny za słowo, a Gabriel odpowiedzialny za modlitwę. I chcę wam powiedzieć, że są trzy filary, zawsze są trzy filary, tak jak jest Trójca złożona z Ojca Boga który ma dla ciebie doskonały plan. Z Chrystusa, który cię odkupił i zwyciężył i z Ducha Świętego, który jest twoim pomocnikiem. Są zawsze trzy rzeczy, które muszą budować twoje życie. Jeśli jednego z tych filarów brakuje, nie jesteś w stanie żyć w pełni tego, do czego Bóg cię powołał. Okej. Okay. Zacznijmy od tych trzech rzeczy. Apostoł Paweł mówi tak. pamiętając, apostoł Paweł podróżował, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale założył bardzo dużo kościołów i tak naprawdę pamiętał o każdym kościele, ale napisał do Tesaloniczań coś, bardzo szczególnego. Powiedział, wyróżniają was trzy rzeczy. Pamiętam o tych trzech rzeczach. Dzieło waszej wiary, trud miłości i wytrwałość nadziei. Dzieło waszej wiary, trud miłości i wytrwałość waszej nadziei. Wow. Dzieło waszej wiary. Co to znaczy? Nasz Bóg ma bardzo dużo imion. Mamy bardzo dobrego Boga, który ma imiona, które odpowiadają na wiele potrzeb. Każde imię Boga nie jest po prostu imieniem Boga, tylko po prostu, bo Bóg lubi mieć fajne imię, ale Jego imię zawsze oznacza coś w praktyce. Każde słowo, które mówi Bóg, nie zawisza gdzieś w próżni, ale każde słowo, które wypowiedział Bóg, zawsze się staje tu i teraz. Imię Boga to El Shaddai. Jedno z imion Boga to El Shaddai. Ten, uwaga, ktoś wie taki test, co znaczy El Shaddai? To jest Kościół, który się nazywa Jeruzalem. Musicie wiedzieć, co znaczy El Shaddai. Kościele, no edukacja, dobrze. El Shaddai. El i to imię, które pokazuje bardzo praktyczną stronę Boga. Pokazuje, że Bóg może wszystko. Jeżeli wierzymy w Boga, który może wszystko, to znaczy, że coś nas musi ograniczać, skoro nie wszystko, o co prosimy, dzieje się w naszym życiu. Ja tego doświadczałem wiele razy. Doświadczałem tego wiele razy w swoim życiu. Chcę wam powiedzieć tak, jeżeli mamy Boga, który może wszystko, to znaczy, że nasza wiara też może przenosić góry. Czasami sobie myślimy, mieszkam w kamiennej górze, jeszcze nie widziałem, żeby kamienna góra gdzieś się przeniosła. Widzę śnieżkę w pięknym dzień, nie wiem, żeby śnieżka się gdzieś przyniosła, ale nie o takich górach Chrystus mówił, kiedy o tym mówił. Nie, nie o takich górach myśli Bóg, kiedy mówi to słowo. Mówi o górach, które będą pojawiać się w naszym życiu, kiedy mamy możliwość na początku spojrzeć na tą górę i albo stwierdzimy, albo zdobędę tą górę, albo ją przeniosę, albo się poddam. I są różne sposoby na to, żeby przejść życie. Niektórzy z nas poddają się w życiu, niektórzy z nas wspinają się na górę, Często się z niej staczałem, często zajmuje nam to 20 lat, 40 lat, żeby zdobyć coś w swoim życiu. A niektórzy z nas mają wiarę i Bóg odblokowuje tę górę, przenosi tą górę w inne miejsce tak, żebyś mógł iść dalej. Nie wiem, którą opcję wy chcecie wybierać. Na pewno nie chcę być osobą, która się poddaje, bo poddawałem się wiele razy w życiu. Na pewno nie chcę być osobą, która tak jak Mojżesz i Izraelici, to jest najlepsza lekcja z Biblii, Stwierdzili, że ok, jest jakaś góra do przejścia, jest jakiś kierunek do przejścia, ale nie zapytamy się Boga, jak to zrobić. Będziemy grzeszyć i będziemy się potykać. I tak naprawdę zamiast przejść w dwa tygodnie od jednego miejsca do drugiego do Ziemi Obiecanej będziemy chodzić tam 40 lat. Możesz tak zrobić, ale jest jeszcze trzecia opcja. Jest opcja wiary. Jest opcja wiary, która jest w stanie, naprawdę, uwaga, zmienić Twoją rzeczywistość. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś to zdanie, ale to jest jedno z ważniejszych zdań, które wynika z charakteru Boga w naszym życiu. Bóg Bóg nie zmienia swojego charakteru. Bóg nie jest w stanie zmienić swojego charakteru. Jest święty, kocha nas, jest dla nas. Apostoł Paweł to doskonale wiedział. Apostoł Paweł, który prześladował chrześcijan, wiedział, że Bóg jest dla nas. Doświadczył miłości Boga tak jak nigdy dotąd. Jeżeli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam? To jest jedna rzecz. Mamy Boga po swojej stronie. Jeżeli zbliżymy się do Boga, Bóg zbliży się do nas. On na nas czeka. To nie jest tak, że jeżeli zbliżymy się do Boga, to Bóg będzie od nas uciekał. Niektórzy się tak czują. Niektórzy tak czują, bo zgrzeszyli i myślą sobie, Bóg ode mnie ucieka. Ale Chrystus już pokonał twój grzech, pokonał śmierć. Przestań myśleć i skupiać się na tym, co było. Przestań skupiać się na swoich słabościach. Zacznij myśleć o tym, gdzie Bóg chce cię używać. Bóg chce cię używać w dziele wielkiej wiary. Dla swojej rodziny, dla swojego miejsca pracy, dla swojej żony, dla swojego męża, dla swojej szkoły, dla swojego miasta. Naprawdę Bóg chce cię używać. Dla swojego biznesu, dla swoich pracowników, dla swojego szefa. Niektórzy myślą sobie, mój szef jest od diabła. Nie wiem skąd jest twój szef, ale możesz modlić się o swojego szefa. Jeżeli twój szef jest górą, możesz ją przenieść. Albo zmieni się jego serce, albo zmieni się szef. Nie wiem, co Bóg zaplanował. A może po prostu powinieneś zmienić pracę. Bo czasami to jest kwestia naszej niemożności. A może nie masz pracy i to jest górą dla ciebie. I może myślisz, sobie, nic się nie może stać w tym miejscu. Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Wiecie, kiedyś miałem, miałem 17 lat, 18 lat. Kończyłem liceum i wyskoczyła mi jedna kurzajka na środku mojej dłoni mała kurzajka, którą zignorowałem. Po trzech miesiącach miałem 27 kurzajek na dłoni. Była to infekcja i miałem jedną wielką kurzajkę na środku dłoni. Chodziłem w białej rękawiczce, bo wstydziłem się chodzić do szkoły, wstydziłem się chodzić do kościoła, pokazując, co się dzieje na dłoni. I pamiętam, że poszedłem do lekarza, Zabieg był bardzo drogi, rodzice nie byli w stanie dać mi pieniędzy i lekarz powiedział, jestem w stanie usunąć kilka kurzajek głównych, które są prawdopodobnie karmicielkami innych kurzajek. W ogóle jak mi wytłumaczył teorię kurzajek, to stwierdziłem, że mam w sobie jakiegoś demona I nie wiem, co tam się dzieje. Jakaś obca istota zamieszkała w mojej dłoni. Ale pamiętam, że miałem te kurzajki i myślę sobie, lekarz mi wymroził kilka kurzajek ciekłym azotem, nie wiem, to jest okropny proces, ale opiszę wam trochę. Więc wbijał igłę, wpuszczał ciekły azot, wymrażał tą kurzajkę, potem zakładałem rękawiczkę, nakładałem bandaż. Potem zdejmowałem bandaż parę dni później i kurzajka była wielka jak śliwka węgierka, koloru śliwki węgierki, a potem ją przebijał. Mniam, miam nie. Nie ba za bardzo. Generalnie taki proces sześciu miesięcy, męczący, bolesny proces usuwania mojej infekcji z dłoni zakończył się ogromnym sukcesem. Amen! Uuu, jej super! Fajnie, byłem u lekarza, ale potem myślę sobie tak, Boże, czemu nie usunąłeś moich kurzajek? Czemu nie moich... Skoro modliłem się o swoje kurzajki, to czemu ich nie usunąłeś? Usuwałeś trąd, panie! Dawałeś życie tym, którzy byli zmarli, pomogłeś swojemu przyjacielowi wstać z grobu. Nawet kiedy śmierdział i gnił trzy dni, ty, Panie, sprawiłeś, że on wstał z grobu. Łazarz był twoim przyjacielem. Czy ja nie jestem twoim przyjacielem? Ja Maciek z Warszawy. Co masz do Warszawy, Jezu? O co ci chodzi? Miałem ogromny problem w swoim życiu. Ale pamiętam, to było przed wakacjami, parę miesięcy później. Mój tata był jeszcze wtedy niewierzącą, niekościelną osobą. Dwa lata wcześniej, kiedy brałem krzest, decydując się za Chrystusem, mój tata był w takiej niezgodzie, z tym, co się dzieje w moim życiu, że wyrzucił mnie z domu na trzy dni. I pamiętam, że po tym usunięciu kurzajek, myślałem sobie, Boże, gdzie jest moja wiara? Ciekawe, Boże, pomyślałem tak, jak następnym razem będę miał kurzajki, będę miał większą wiarę w to, że jesteś w stanie usunąć. Może coś jest ze mną nie tak, może nie czytam słowa, może nie modlę się, może nie uwielbiam Cię wystarczająco w swoim życiu. Może są rzeczy, które zależą od mojej postawy, a nie od Ciebie. Bo przecież Jezus mówi, to nie Boża wiara, to nie Boże działanie, ale to Twoja wiara Cię uzdrawia. To twoja postawa serca cię uzdrawia. To twoja wiara, miłość i nadzieja mają wpływ na rzeczywistość na to, jak Bóg działa w twoim życiu, i jakie góry jest w stanie przenieść. Więc zacząłem myśleć, faktycznie to moje nastawienie. Przed wakacjami nagle na mojej stopie pojawiła się kurzajka. Pojawiła się jedna kurzajka, na drugi dzień pojawiła się druga kurzajka, pojawiła się piąta kurzajka. Po siedmiu dniach miałem prawie 15 kurzajek na prawej stopie. Byłem na początku sfrustrowany problemem, tak jak każdy jest. Kto ma problem, ten jest na początku sfrustrowany. Zamiast patrzeć się na Boga, patrzymy się na problem. A naszym odpowiednim zachowaniem, top model zachowaniem, które Bóg chce, żebyśmy mieli, powinno być, patrzę się na problem, mówię problemom jesteś głupi, patrzę się na Boga i mówię, Boże, rozwiąż mój problem, ale pomóż mi być w tym procesie. Nie chcę zdawać wszystkiego na Boga, chcę, żeby Bóg pomógł mi rozwiązać ten problem. I było tak, że pomyślałem sobie, no nie wiem, co zrobię. Mój tata zaczął się o mnie martwić, bo zacząłem kuleć. Powiedział, że miesiące będzie miał, pieniądze będzie miał dopiero pod koniec miesiąca, żeby zaprowadzić mnie do lekarza. Pomyślałem sobie, no nie, no dobra. Zacznę czytać słowo, zacząłem czytać wszystkie wersety uzdrowienia, jakie tylko były w Biblii. Myślę sobie, Boże, jak Ty jesteś w stanie uzdrowić trąd i przywrócić życie, jesteś w stanie zabrać te parszywe kurzajki. Nie chciałem nakładać ręce za bardzo na swoją stopę, bo myślałem sobie, jeszcze mi się przeniesie na prawą dłoń znowu. Wiecie, jak to jest. Ale pewnego wieczoru Parę dni później mój tata przyszedł do mojego łóżka i powiedział, no to co, ochrzczony, może się pomodlimy o tą twoją nogę. I mówię, mój tata, który mnie wyrzucił z domu na trzy dni, bo się ochrzciłem, i mówi teraz, że mam się pomodlić o swoją nogę? Nie będę tego tolerował. Pomyślałem sobie, dobrze, pomódlmy się, tato. Mój tata miał większą wiarę w tym momencie niż ja, nawet jeżeli nie wiedział, co jeszcze póki jest w stanie zrobić w jego życiu. Pamiętam, nałożył rękę na moją stopę, jak dobry tata powinien, wątpliśmy się, poszedłem spać, rano wstaję nie mali jednej kurzałki. Mój tata, mój tata pokazuje mu, mam w wywocza mówię, tata, to jest niemożliwe, nie wiem, no, w sensie, możliwe, ale niemożliwe, bo takie rzeczy normalnie się nie dzieją. Pokazuje mu stopę bez kurzałek, a mój tata mówi, oh. i od tamtego czasu zaczął chodzić ze mną do kościoła. Na Wielkanoc, 8 miesięcy później, przyjął Chrystusa do serca, na nabożeństwie Wielkanoc. Ochścił się dwa miesiące później. Niesamowita historia tego, co wiara, co przenoszenie góry, co nasza postawa jest w stanie zrobić w innych ludziach. Naprawdę jesteśmy w stanie mieć postawę wiary, naprawdę jesteśmy w stanie dawać wiarę tym, którzy tej wiary nie mają. I sam sobie myślisz, ja nie mam wiary w swoje życie, jak mam dawać wiarę innym? Nie jesteś powołany do tego, żeby nie mieć wiary. Jeśli masz Chrystusa, masz wszystko, czego ci trzeba. Jeśli masz słowo, a mamy dzisiaj słowo pod ręką, mamy słowa w naszych telefonach, mamy dostęp do słowa, nie jesteśmy karceni, ani karani, ani prześladowani za to, że mamy Biblię. A mimo to nie czytamy jej często się kurzy. W naszych torbach, w naszych regałach, na naszych stołach, w naszych sypialniach nie mamy słowa, które buduje naszą wiarę pod sobą i przed sobą i dla nas. Rzeczy, które się jeszcze nie dzieją w twoim życiu, a to jest wielki problem w Kościele. Są chrześcijanie, którzy przychodzą do Jezusa i traktują Go jak wróżkę zębolinkę. Amen? Znaczy, nie amen. Traktują Go jak wróżkę, która rozdaje prezenty. Są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, co iść za Jezusem, jeżeli Jezus im czegoś nie da, odchodzą od wiary. Tak szybko jak przyszli, tak szybko wiszli. Jezus ma na to samą fantastyczną przypowieść. ziarno padło, to była niedobra gleba, ziarno nie wydało plonu. I możliwe, ale my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przygotować dobrą glebę. Naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przygotować dobrą glebę. W swoim życiu możesz mieć strefy doświadczenia, które sprawiły, że twoja gleba jest twarda. W swoim życiu, w swoim sercu, w swoim myśleniu możesz mieć miejsca, w których masz zachwaszczone tereny, na których nic nie urośnie, dlatego że jak rzucisz ziarno, to chwasty i tak przykryją to ziarno. Naszym zadaniem, i chcę Wam powiedzieć, to jest rewolucyjne myślenie, które wynika z Biblii. Jezus nie powiedział, no jak na taką glebę trafisz, to taką masz. Nigdy Jezus nie użył tych słów. On po prostu pokazał różne czynniki, które wpływają na to, że słowo Boże nie rośnie, ale pokazał żyzną glebę. Wiecie, gdzie bierze żyzna gleba? Żyzna gleba nie bierze się tylko z tego, że były tam miliony lat geologicznych zmian i mamy tam niesamowite sole mineralne. Żyzna gleba się bierze też z tego, że tą glebę uprawiamy, że tą glebę pilnujemy. Porozmawiam z każdym rolnikiem, a mam dwóch rolników, którzy zweryfikowali moją wiadomość w kościele i powiedzieli mi tak, to prawda, żyzna gleba sama w sobie jest w stanie wydać plon, ale jeżeli nie będziemy uprawiać tej gleby, po jakimś czasie przestanie być żyzna, bo zacznie oddawać wszystkie minerały roślinom, które urosły. Musisz uprawiać swoją glebę tak, żeby słowo zawsze wydawało plon. Nic dziwnego, że nie widzimy przemian, nic dziwnego, że nie widzimy słowa, które działa w naszym życiu, w wielu strefach. Bo albo są zarośnięte chwastami, albo gleba już dawno nie jest uprawiana. Jaka gleba nie jest uprawiana w twoim życiu? Jaka jest strefa życia, którą naprawdę zaniedbałeś i Bóg nie może w niej zadziałać, chociaż bardzo chce. Bóg jest dla ciebie. Bóg jest dla ciebie. Chcę, żebyś był przykładem wiary. Chcę, żeby twoja rodzina i całe miasto widziało w tobie cuda. Miałem bardzo trudne środowisko w swojej szkole. Generalnie nie dość, że miałem okulary, byłem brzydki i rudy, to miałem ogromny problem z oddechem ZUS pamiętam, że strasznie dostawałem po głowie od kolegów w klasie. Wiecie jak to jest, jak dziecko sobie nie radzi w szkole, to inne dzieci są mega złośliwe. Nie zapomnę tego w liceum, jak poszedłem, myślałem sobie, dobra, przynajmniej będę dbał o to, żeby mi nie pachniało źle z ust. Pamiętam, że jadłem tony gum, okay? jadłem rosół rano, żeby tylko mieć syty żołądek, dbałem o to wszystko, żeby kwasy żołądkowe nie sprawiały, że będę po prostu źle pachniał, kiedy będę mówił do ludzi. Udało mi się z tym zwalczyć, no ale niestety rudego się nie pozbyłem, twarze nie jestem w stanie naprawić. Miałem ogromny problem, bo ludzie zawsze patrzą na to, jacy jesteśmy z zewnątrz, zanim chcą i są w stanie poznać nas głębiej. Ale pomyślałem sobie, Boże, mój wygląd, to co jest na zewnątrz, nie jest w stanie zmienić mnie. Ale wiem, że to co mam w środku jest w stanie zmienić innych. Moja wiara jest w stanie zmienić moje liceum. Pamiętam, że kiedy się tylko nawróciłem, a nawróciłem się w Walentynki w Karpaczu, na obozie zimowym w 1998 roku, Niech mi nikt nie powie, że Chrystus nie obchodzi walentynek, bo bardzo kocha Walentynki, skoro nawróciłem się w Walentynki. Chcę wam powiedzieć, że od tamtego momentu stwierdziłem, że moje życie musi się zmienić z Chrystusem. To, co robiłem w liceum, było niesamowite. Dzisiaj patrzę na to jako na jedną z najgorszych rzeczy. Dzisiaj uważam, że byłem wariatem jeżdżącym na koniu po liceum, gdzie jeszcze nikt nie traktował mnie poważnie, a ja codziennie przychodziłem ze swoją Biblią, siadałem na języku polskim w pierwszej ławce, siadałem na matematyce w pierwszej ławce z Biblią. Miałem tam listę osób, o które się modlę. Miałem ogromną wiarę. Testowałem swoją wiarę i ćwiczyłem swoją wiarę. Ćwiczyłem się w czytaniu słowa, nawet jeżeli do końca go nie rozumiałem. Ćwiczyłem się w tym, żeby modlić się codziennie i modliłem się o ludzi w swojej szkole. Modliłem się o swojego najlepszego przyjaciela, który chodził z najpiękniejszą dziewczyną w szkole, która najbardziej mi się podobała. Modliłem się o niego i o nią. I stwierdziłem, że będę się modlił o niego i może jak będę się modlił o niego i on się nawróci wcześniej, ona nie będzie nawrócona, to ona z nim zerwie. I miałem taką wiarę, że ona z nim zerwie, ona się potem nawróci i będzie ze mną. Pomyślałem, to jest jedna z wiary. Modliłem się o dwóch chłopaków, dresiarzy, którzy mnie prześladowali. Jeden się nazywał Toad drugi nazywał się Plomba. Toady i Plomba generalnie przynosili noże do szkoły, wódkę do szatni, bili wszystkich, tłukli mnie w pierwszej klasie liceum. Pamiętam, że raz mi złamali okulary. Straszne hamy. Ale pomyślałem sobie, miłujcie wrogów swoich i nieprzyjaciół, mówcie się o nich. Pomyślałem sobie, Boże, jeżeli to jest Twoje słowo i ja mam testować swoją wiarę, to będę się modlił o nich. Stały się dwie rzeczy. Okay? Na tej liście miałem sześć osób. Sześć osób, na których mi zależało, które się modliłem. Z tych sześciu osób, cztery osoby się nawróciły. Posłuchajcie tej historii. Pierwszy nawrócił się mój przyjaciel. Tak jak przewidywałem. Tak, jak się modliłem, bo miałem taką wiarę, jeżeli to jest góra w moim życiu, panie, jeżeli coś sobie precyzyjnie obzduram i przyniosę to do Ciebie, bo panie, ty nie zmieniasz swojego charakteru, ale jesteś w stanie zmienić swoje zdanie. I zacząłem modlić się o tą osobę i powiedziałem, panie, jeżeli on się nawróci, to będzie klucz do tego, żebym zdobył serce tej dziewczyny, bo wiem, że nigdy nie będzie z, nie z wierzącym kolesiem, bo po prostu nie lubi kościoła. Ale potem ja ją robię i ona się nawróci. Nie będzie chciała być ze mną. Mój perfekcyjny plan. Więc generalnie Konrad się nawrócił. Niesamowita historia. Ale ona z nim jeszcze nie... Myślę sobie, no nie. Wiara przenosi górę, ale to troszkę zajmuje. Amen? Amen. Dzisiaj Konrad jest jednym z pastorów w Warszawie. A najpiękniejsza dziewczyna, która mi się podobała, zerwała z nim 4 lata później. Nawróciła się, a dzisiaj jest moją żoną. Amen. OK. To i plomba. Z nimi było troszeczkę gorzej. Ale pamiętam, kończyło się liceum, byłem gospodarzem klasy przez dwa lata. Nasza wychowawczyni powiedziała, wygłoście jakąś mowę końcową dla swojej klasy. Wstałem, powiedziałem, mam gadane, to powiem. Kochani, wielu z was zapamięta mnie jako dziwaka, to nie ma dla mnie znaczenia, ale jeżeli jedyną rzecz, jaką zapamiętacie na mój temat jest to, że jestem dziwakiem, to zapamiętajcie przynajmniej, że byłem dziwakiem dla Chrystusa. Jeżeli będziecie pamiętać o dziwaku, to pamiętajcie, że Chrystus jest w stanie pomóc wam w najtrudniejszych sytuacjach. Jeżeli tylko zawołacie do Boga, Bóg jest waszym zbawieniem i waszą skałą. To wszystko, co powiedziałem. Najgorsza rzecz, jaką możesz powiedzieć w liceum. Pomyślam sobie, że jesteś z albo jesteś wariatem. Ale pomyślałem sobie, moja wiara nie jest tylko dla mnie. Moja wiara ma zmieniać ludzi w koło. Muszę być top model, tak jak mówił apostoł Paweł. Po skończonym spotkaniu wszyscy dali kwiaty wychowawczyni. Idzie Tołdy i plomba. I nie No Dostanę jakiegoś noża albo kosę w plecy na koniec. Podchodzę i mówię tak. Powiem Ci, jak Cię nie respektowałem przez ostatnie 3 lata liceum, tak Cię nie respektuję do dzisiaj, ale jedną rzecz zapamiętam. Jak będę w potrzebie, to będę mówił do Jezusa. Ja mówię, chwała Bogu. Siedem lat później odwiedzałem Polskę, kiedy już mieszkałem w Anglii. Przyjechałem z moją żoną i postanowiłem, że odwiedzę tereny swojego liceum. Moja wychowawczyni mi powiedziała, że Toudi został księdzem, Prowadzi dzisiaj kurs alfa w swojej parafii. Plomba wpadł pod samochód, ale wierzy, że jest zbawiony. Ale Toadie? Tody jest księdzem i prowadzi kurs alfa w swojej parafii? Czyli modlitwa działa. Czyli wiara przenosi góry. Czyli nawet jeżeli jest wróg w moim życiu, nawet jeżeli jest wróg na moim terenie, to znaczy, że Bóg chce coś zrobić z tym wrogiem. To znaczy, że Bóg... Jest w stanie zmienić zdanie. Jest w stanie zmienić moją okoliczność. To znaczy, że Bóg słucha moich modlitw. To znaczy, że ja czasami poddaję się za szybko. To, że nie widzę, że Bóg czegoś nie robi, nie znaczy, że czegoś nie robi. To, że nie widzisz działania Boga, to nie znaczy, że tego działania Boga nie ma w twoim życiu. Ale musisz zrozumieć, że modlitwa z wiarą jest mocą do tego, żeby zmienić twoją rzeczywistość i sprawić, że będziesz zapamiętany. Dzieło naszej wiary. Czy to komuś pomaga? Amen. No, proszę, czekam na dalsze okrzyki. Nauczaj biały chłopczy. No. Biały chłopcze, rudy chłopcze, jak chcecie tam do mnie mówić, to mówcie. Puk, puk. Nie, nie zrobię tego. Nie, nie, nie, nie. Nie <szluczki> <dyskliślenia> Ech, Nie obleję was wodą. Okej. Okay. Nasza wiara czasami... Uff, mam, dzisiaj mam ważne rzeczy do powiedzenia. Nie będę mówił trzy godziny, to był żart. Bardzo mi się podobają bruty, buty tego brata, naprawdę, bardzo ładne kalosze, nawet nie zwrócił uwagi. To bardzo ładne kalosze. Bardzo, bardzo. Nie wiem, czy to są kalosze, czy to skóra, ale... Bardzo, bardzo stylowo. Musicie przybić temu bratu piątkę, jak będzie wychodził. O, dziękuję. Bardzo, dziękuję bardzo, to jest bardzo cenne dla mnie, bardzo duża pomoc. Widzicie, to jest miłość w akcji. <głosy> dziękuję ci bardzo za to, naprawdę doceniam. OK. Niektórzy z nas mają wiarę i jeszcze wiele rzeczy do nas nie przyszło. OK? Niektórzy z nas mają wiarę i nie można osądzać wiary drugiego człowieka. Nie jesteśmy w stanie wiedzieć, jaką ma wiarę ten drugi człowiek. Jesteśmy w stanie wiedzieć owoce tej wiary, tak jak mówi Biblia. Ale chcę wam powiedzieć, że czasami z wiarą jest tak, że prosimy o coś, na co nie jesteśmy jeszcze gotowi. Oczekujemy czegoś, na co nie jesteśmy jeszcze gotowi. Myślę, że to jest tak z Bogiem, że Bóg nie jest w stanie dać pięciolatkowi kluczyków do swojego samochodu, bo wie, że pięciolatek nawet nie dosięgnie pedałów, ani nie będzie w stanie zmienić skrzyni biegów. OK? I myślę, że czasami musimy wiedzieć, w jakim sezonie jesteśmy w swoim życiu, żeby Bóg mógł nas użyć odpowiednio do naszego sezonu. To nie oznacza, że jesteśmy nieadekwatni, że jesteśmy gorsi, ale chcę, żebyście wiedzieli, że wasza wiara musi być świadoma. Tu, gdzie jesteśmy, nie możecie modlić się teraz o milion zbawień, bo ten budynek nie pomieści miliona ludzi ale możecie modlić się o to, żeby coraz więcej ludzi nawracało się, coraz więcej ludzi tam, gdzie są braki, nawracało się po to, żebyście w kościele mogli zobaczyć niesamowitą przemianę. Dwa lata temu przyszedł do mnie jeden z braci u nas w kościele i powiedział, Maćku, musimy się zacząć modlić w Warszawie o ludzi wpływu, o ludzi, którzy mają niesamowity wpływ na nasze miasto. Zdecydowaliśmy się modlić o ludzi, którzy... Mają wysokie stanowiska, o celebrytów, zaczęliśmy modlić się o aktorów, zaczęliśmy modlić się o ludzi, którzy pracują nie tyle w show biznesie, którzy są widoczni, ale o autorów książek. Zaczęliśmy modlić się o komendantów policji, o dyrektorów firm. Nasz kościół miał wtedy 30 osób, zaczęliśmy go w 16 osób. Pod koniec 2014 roku. Dzisiaj w naszym kościele jest średnio po 85 osób na nabożeństwie. To jest niezwykłe. 20 osób z tych to ludzie ogromnego wpływu. Przyszli w ciągu ostatnich dwóch lat. Przyszli w ciągu ostatnich dwóch lat. Mówię wam o top modelu. Dziewczyna, która wygrała top model, nawróciła się u nas w kościele. Dzisiaj przychodzi tam ze swoim chłopakiem. Piosenkarz Dawid Kwiatkowski nawrócił się u nas w kościele. Zaczął przychodzić regularnie i dzisiaj, kiedy jest na koncertach i dzisiaj, kiedy pokazuje swoje insta story i inne rzeczy, zaczyna mówić o Jezusie ludziom. Pokazuje, że Ta Biblię. Niesamowity wpływ. Dawid Kwiatkowski ma dostęp do ponad 150 tysięcy młodych ludzi. 400 tysięcy na Instagramie, to jest taka platforma internetowa na telefonach. Nawrócił się dyrektor jednego z największych centrów naukowych, który zaczął przychodzić do nas. Się, nawrócił się jeden z komendantów policji. Nauczył się światowy mistrz pokera, 65 lat. Ludzie zaczęli przychodzić, odnajdywać Chrystusa i zaczęli dzielić się wiarą w swoich środowiskach. Co sprawia tyle, że nasz wpływ w mieście nie zależy tylko od nas, ale od naszej wiary i o to, o co się będziemy modlić. O kogo jeszcze się nie modlisz w swoim życiu? O kogo się nie modliłeś? Myślę, że problemem nas, chrześcijan jest to, że nasze modlitwy są często bardzo nieprecyzyjne. Jezus nie podchodzi do trendowatego i mówił, Panie, nie dzisiaj nakarm ich wszystkich i o, omówi wszystkim chorym ludziom. Nie, nie. Patrz się na tego trendowatego, mówił, synu, no, pojawiara cię uzdrowił. Precyzyjnie, bardzo precyzyjnie. Mówił do życia konkretnej osoby przenosił górę w życiu konkretnej osoby. Nie wiem, gdzie jesteście dzisiaj, ale chciałbym Was prosić o to, Kościele, niezależnie od tego, ile masz lat. Możesz mieć 80 lat, 70, 50. Jesteś Kościołem dzisiaj. I Bóg z Tobą nie skończył, póki oddychasz, więc masz prawo do tego, żeby modlić się o wielkie przełomy w swoim życiu. O ogromne przełomy w swoim życiu. O drugiej rzeczy, o której mówi apostoł Paweł, to trud miłości. Miłość jest trudna. Amen? <grych> Najtrudniejsza. Najtrudniejsza. Ja z moją żoną pochodzimy z rodzin, które od pokoleń się rozwodzą. Wszyscy nam mówili, że nasze małżeństwo nie przetrwa trzech lat. Po trzech latach papiery rozwodowe leżały na stoliku na kawę w naszym domu. Moja żona chciała mnie zostawić. Ja nie byłem w stanie walczyć o nasze małżeństwo. I pamiętamy się sobie, Boże nie. Twój charakter się nie zmienia, ale ty jesteś w stanie zmienić swoje zdanie na temat wielu rzeczy. Ty jesteś w stanie pomóc mi walczyć o to, na czym ci zależy. Twoja wola jest taka, żeby małżeństwa kwitły. Twoja wola jest taka, żeby mąż był z żoną jednym ciałem. Żebyś ty ich używał w swoim królestwie. Nie będę powielał przekleństwa, które jest w moich rodzinach. Mimo, że twoja przeszłość krzyczy, tak będzie, twoja teraźniejszość z Bogiem i twoja przyszłość z Bogiem przez wiarę mówi, tak nie musi być. Moja żona wyjechała, zostawiła mnie na prawie trzy tygodnie. Powiedziała, że wróci po trzech tygodniach. Spakuje walizki, a potem będziemy myśleć, co dalej. Trzy tygodnie spędziłem na kolanach, płacząc, nie jedząc. Siedząc nago w swojej sypialnie czasami. Nie wiem, czy byliście kiedyś w takiej frustracji, ale ja byłem w takiej frustracji. Załamany i płaczący. Ale po trzech tygodniach moja żona wróciła z dwuzami w oczach. Ja byłem zmienionym człowiekiem przez modlitwę. Były we mnie pokłady agresji, które nazbierały się przez lata. Bóg uwolni moje serce od agresji, jak nigdy wcześniej. Moja żona wróciła, zapłakana, bo sama nie miała siły się wolnić, modlić, ale wiedziała, że ja się modlę o nią. Tak jak Chrystus zawsze stawia się za nami, tak mąż powinien stawiać się za swoją żoną. A czasami, kiedy mąż nie ma siły, żona powinna być podporą dla męża i modlić się, dlatego że wiara jest w stanie przenieść góry nawet w naszych małżeństwach, nawet w tych najgorzej skomplikowanych, intymnych relacjach, jeśli Chrystus Powiedział, że daje nam życie i życie w obfitości. To znaczy, że to życie dotyczy każdej strefy naszego życia. To znaczy, że nie ma rzeczy przegranej. To znaczy, że zamiast patrzeć się na problem, przeszłość, rozwód, patrzymy się na Boga. Po prostu Paweł mówi, skupcie swój wzrok na Jezusie, nie patrzcie się nigdzie indziej. To nie są tylko farmazony, które mówi się czasami ludziom po 15 lat w Kościele, ale to jest prawda, która wynika ze Słowa Bożego. Często po prostu traktujemy Słowo Boże jako taką wyrocznie jako przypowieści. To nie są przypowieści, które możemy powtarzać. To jest aktywne, żywe słowo. Rema, wiatr, który jest w stanie zmienić naszą rzeczywistość. Jest w stanie zmienić Twoją rodzinę, Twój biznes, Twoją szkołę, Twoje miasto. Jest w stanie zmienić wszystko. Zmienia mój kościół. 80% ludzi w naszym kościele przez ostatnie trzy lata to osoby, które są świeżo nawrócone. Świeżo nawrócone. Ludzie mówią, że Warszawa jest trudnym miastem. Ludzie uwielbiają pieniądze, ludzie mają wszystko, po co im Bóg. Ludzie przychodzą załamani. Dziewczyna, która miała wszystko, pieniądze, miała tego męża, przychodzi załamana z pustym, złamanym sercem. Małżeństwo, które miało wszystko. Dwa samochody, dzieci w dobrych szkołach, przychodzi ze złamanym sercem, szuka nadziei, szuka przebaczenia, szuka nadziei w Chrystusie, szuka miłości i szuka wiary, która będzie w stanie zmieniać ich życie i dać im powołanie. Ludzie potrzebują celu w życiu. Wow! Nie wiem, gdzie dzisiaj jesteś, ale wiem, że też potrzebujesz celu życia. Chcę ci powiedzieć, że najprostszym celem dla twojego życia jest to, żebyś zaczął służyć innym niesamowitą wiarą, w trudzie miłości, pracując dla innych i służąc innych i dawać im nadzieję, jakiej ten świat jeszcze nie widział. Miłość jest trudna, ale jest naprawdę jedyną drogą do przeżycia życia jako top model. Paweł mówił jeszcze o wytrwałości nadziei, ostatniej rzeczy. Wytrwałość nadziei. Nasza nadzieja nie bierze się od tego, że ktoś ci mówi, miej nadzieję. Czasami słyszymy takie osoby i mówią, no trzymaj się tam, będzie dobrze. Uwielbiam to słowo, będzie dobrze. To samo w sobie jest bardzo pozytywne. Ale dlaczego będzie dobrze? Czy chrześcijanie często pamiętają, dlaczego będzie dobrze? Będzie dobrze dlatego, że po pierwsze masz Ducha Świętego, którego Chrystus nam zostawił. On odchodzi, ale zostawia nam pocieszyciela. Zostawia nam kogoś tak potężnego, który jest w stanie pomóc nam w naszym życiu z wiarą. Nie przez nas, ale przez Jego dzieło. Ok, opowiem wam dwie niesamowite sytuacje z Duchem Świętym. Było ich tony, na kilogramy, mógłbym mieć dzisiaj worki pełne niesamowitych historii, ale muszę wam powiedzieć dwie sytuacje i wierzę, że to kogoś zachęci. Moja siostrzenica, kiedy mieszkaliśmy w Anglii, miała 4 lata, zostawiliśmy ją z opiekunką po szkole. I pamiętam, że po szkole odebrałem moją siostrzenicę, ja musiałem wracać do pracy, moja żona kończyła późno, moja szwagierka kończyła późno, moja szwagierka była samotną małą przez wiele lat, dlatego jakoś sobie jakoś sobie radziliśmy, jakoś sobie radziliśmy rodzinnie. Ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz, pamiętam, przychodzę do tej opiekunki, zostawiam moją siostrzenicę u niej i widzę, że moja opiekunka ma nad wyraz bardzo dobry humor. Podchodzę bliżej, nie była taką osobą, ale podchodzę bliżej i myślę sobie, jak będę czuć alkohol, to zabieram swoją siostrzenicę. Nie czuję alkoholu, przezorny zawsze ubezpieczony, myślę sobie, ma nad wyraz dobry humor, coś musiało się stać. Ale miałem jakiś taki niepokój związany z tym humorem. I to nie jest intuicja, którą mała niesamowicie kobiety. To nie była inteligencja emocjonalna, ale to było coś więcej. Stwierdziłem, hmm, dziwne. No nic. Wyjechałem samochodem i w tym momencie dostałem obraz, jak opiekunka mojej siostrzenicy siedzi w kącie i płacze, a dzieci bawią się w kuchni czajnikiem, kablami. Myślę sobie, ale głupi obraz, to już paranoja. Jadę dalej, <gryw> jadę dalej i dostaję obraz, że... Opiekunka mojej siostrzenicy siedzi pod ciemną chmurą deszczu. Myślę sobie, okej okay, Duchu Święty, wracam, będę się ciebie słuchał. Wróciłem do miejsca, w którym zostawiłem moją siostrzenicę. Okazuje się, że moja opieku, opiekunka mojej siostrzenicy leżała na łóżku zapłakana. Dzieci bawiły się same. Podszedłem do niej, zapytałem się, co się stało. Ona powiedziała, że zostawił ją mąż, że nie wie, co zrobić. To był moment, w którym Duch Święty rozpoczął przygodę w życiu tej kobiety przez trud sytuacji, po to, żebyśmy my mogli przynieść jako Kościół wiarę, nadzieję i miłość do życia tej osoby. Drugą sytuacją było to, że pamiętam, byłem w centrum handlowym w Warszawie, a Warszawa ma ogromne centra handlowe. Czasami, znaczy ja w ogóle nie lubię centrów handlowych. Zacznijmy od tego, że chodzę do Biedronki po zakupy. Nie znoszę centrów handlowych, są dla mnie za duże. Chodzę do Biedronki po zakupy i do Lidla czasami. Lubię świeżaki, ale nie zbieram. Chodzę do Biedronki i pomyślałem sobie, pojadę do centrum handlowego, a akurat muszę załatwić jedną rzecz, Dorobić sobie klucze. Idę sobie w centrum handlowym, patrzę, a tam biega zapłakana kobieta. Uuu, w mi w drugą stronę. Zapłakane kobiety są najgorsze w centrach handlowych. No nie wiem, czy wiecie, ale bardzo dużo ludzi nie zwraca na nie uwagi, bo myśli sobie, nie znalazła torebki, której szukała, idę dalej. Pomyślałem sobie, to coś innego niż torebka, żadna kobieta nie płacze tak za torebką, jak ta kobieta biegała po centrum handlowym, wierzcie mi. Pomyślałem sobie, przechodzę kawałek, albo ta kobieta się zatrzyma, albo ja do niej podejdę. Nie zatrzymała się, mówię, dobra, wracam. Duchu Święty, nie znoszę cię czasami. Czuję, że muszę podejść do tej kobiety. Zwykły obowiązek. Pytam się, przepraszam, jak mogę ci pomóc? Ona, zgubiłam córkę. A ja mówię, okej. Okay. Centrum handlowe na 15 tysięcy miejsc parkingowych. Czy wiesz, gdzie ją zgubiłaś? Nie wiem. Byłam na zakupach, szukałam torebki. A ja mówię, wiedziałem. Okej. Okay. To ja pani pomogę. Najpierw pójdę do ochrony. Byłam u ochrony, szukają! A okej. Okay. To nie pójdę do ochrony, to pójdę do. Zapytam się kogoś, kto może wiedzieć, gdzie jest pani córka. Nie będę teraz tłumaczył. Poszedłem i mówię, dobra, Duchu Święty, super radar. Jesteś doradcą, jesteś w stanie powiedzieć mi, gdzie jest córka tej dziewczynki, tej kobiety. Nie powiedziałem tak ducha świętego. Zresztą Duch Święty by zinterpretował to dobrze. Siedzę chwilę, chodzę. To nie jest tak, że jak masz wiarę i się modlić, to musisz siedzieć na miejscu, okej? Okay? Chodzę, jestem w akcji, szukam i cały czas się modlę. Czasami chrześcijanie siedzą, modlą się po 10 lat, żeby Duch Święty coś zrobił w ich życiu i nic się nie dzieje. Jak masz się modlić, to masz się modlić aktywnie. Nadal robić to, co masz robić, ale modlić się o to, żeby Bóg przynosił zmianę. Modlę się, modlę się, modlę się, modlę się, modlę Myślę sobie, nie widzę tej dziewczynki, nie widzę tej dziewczynki, nie wiem gdzie iść. Nie wiem, jakie to są sklepy, nie byłem w tym centrum handlowym 7 lat. Gdzie mam pojęcia, nie mam pojęcia, gdzie, gdzie może być dziewczynka, gdzie może być dziewczynka. I nagle dostaję wyraźny głos od Ducha Świętego. Druga alejka w lewo naprzeciwko kwiaciarni. Nie wiem, że tam jest kwiaciarnia, ale Duch Święty jest niesamowity. Amen? Idę. Druga alejka w lewo. O, już czujesz jak super bohater. Rozumiecie? To kiedy Duch Święty daje Ci coś, co jest tak precyzyjne, to nie może być lipa. Idę. Druga alejka w lewo naprzeciwko kwiaciarni. Patrzę, jest kwiaciarnia. Szukam dziewczynki, ale miało być naprzeciwko. Patrzę, smyk. Wchodzę do smyka. Gdzie może być mała dziewczynka? Myślę sobie, smyk jest tak duży, gdzie może być mała dziewczynka? Nie będę jej szukał. Chodzę, chodzę, nie mogę jej znaleźć. Duchu święty, gdzie jest ta dziewczynka? Raz mi pomogłeś? Nie skończysz teraz, panie. Jeżeli ty ponownie przenosisz tą górę, to ja jestem za tym, żeby iść za tą górą, którą przenosisz. Panie? Gdzie jest ta dziewczynka? Różowe walizki. Okay. Dziękuję. Poszedłem. Przepraszam, gdzie tu są różowe walizki? Tam w rogu. Idę, różowe walizki, dziewczynka siedzi z otwartą różową walizką. Myślę sobie, dziewczynko, czy ty szukasz mamy? Ona podnosi głowę i tak. Mama? Mama. Mama! Zdała sobie dopiero sprawę, że zgubiła matkę. Więc myślę sobie, dziewczynko, muszę cię zanieść do twojej mamy. Wziąłem dziewczynkę, ona wzięła różową walizkę. Myślę sobie, musisz zostawić walizkę. Mama! Ok, zapłacę, 79 zł. Zapłaciłem za tą walizkę, ona idzie z walizką. Teraz sobie pomyślę, że jestem pedofilem, ale nic. <głosy> Idę dalej. Myślę tak. Znalazłem zapłakaną matkę przy że Mówi, to pani córka? Myślałem, że otrzymam największe, dziękuję. Olała mnie totalnie, podbiegła do swojej córki, Jee! znalazły się. Duch Święty ją znalazł. Czasami musimy dać się używać. Czasami musimy mieć wiarę do tego, że Duch Święty chce zrobić więcej w naszym życiu i używać Ciebie w niesamowitych rzeczach. Jesteśmy po to, żeby dawać wytrwałość w nadziei dla innych ludzi. Jesteśmy po to, żeby Bóg nas używał w najbardziej skomplikowanych i nawet najśmieszniejszych sytuacjach życia. Nie jesteście po to, żeby być tylko zwykłymi ludźmi. Jesteśmy po to, żeby być modelami wiary. Zostaliśmy wybrani. Powiedz do osoby obok siebie, jesteś wybrana. <śmiech> <śmiech> Specjalnie zmieniłem formę gramatyczną, żeby mężczyźni mogli trochę pomyśleć, dobrze. <śmiech> jesteś wybrany. Nie wiem, czy wiesz, dlaczego jesteś wybrany. Bo Bóg ciebie wybrał. Bo Bóg ciebie wybrał, bo cię kocha. Najprostsza rzecz. Zapominamy o fundamencie naszej wiary. Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, wybrał cię do Jego wspaniałego dzieła. Nie ma niedzieli, poniedziałku, wtorku, środy, w której Bóg by olał twoje życie. Wczoraj to mówiłem i powtórzę to jeszcze raz. Psalmista Dawid w Psalmieście 139 mówi tak. Twoje myśli są częstsze i gęstsze o mnie, Panie, niż ziarenka piasku. W jednym metrze sześciennym piachu jest 8 miliardów ziaren piasku. To znaczy, że Bóg myśli o tobie częściej niż twoja żona. To znaczy, że Bóg myśli o tobie częściej niż ty sam o sobie myślisz. To znaczy, że Bóg chce mieć z tobą relację. To znaczy, że Bogu zależy na twoim życiu. To znaczy, że Bóg powołał cię do niesamowitego dzieła w relacji z Nim. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby być w odłączeniu od Boga, ale podłączeni do Boga. Jesteś powołany do tego, żeby żyć życiem wiary, nadziei i miłości. Trzech filarów, które są w stanie w praktyce zmienić twoje życie. Czasami mamy problem. mówię, Nie jestem w stanie być wierny Bogu. Nie jestem w stanie wytrwać wielu rzeczy. Nie jestem w stanie, ale chcę Ci powiedzieć, nie jesteś w stanie. Oczywiście, że nie jesteś w stanie, dlatego masz ducha świętego, który będzie Ci pomagał stawać się bardziej jak Chrystus. Ja staję się czasami bardziej jak Judasz, bo moja broda staje się bardziej ruda. Ale w środku staje się bardziej jak Chrystus. Myślę sobie, Panie, zrobiłeś niesamowity żart. Wszędzie jestem rudy, tylko nie w sercu. Ale Bóg ma poczucie humoru i czasami będzie używał nas do tego, żeby otwierać niesamowite rzeczy. Zaczynać niesamowite rzeczy. Jesteśmy skałą, na której Chrystus buduje swój Kościół. Nie powołał cię do tego, żeby bramy pieką mogły przemóc to, co robisz. A często dajemy się i wierzymy w kłamstwo. To jest tylko kłamstwo. Kłamstwo diabła w twoim życiu, które zostało często zasiane traumą poprzednich latach. Chodziłem na terapię kiedyś. Zdecydowałem się chodzić na terapię po to, żeby pomóc sobie przepracować wiele lęków w swoim życiu. Bo pomyślałem sobie, Boże, nie ma nic złego w terapii z ludźmi, którzy są mądrzejsi chcą Ci pomóc i usłyszeć to, co Ty masz im do powiedzenia. Nie wstydzę się tego mówić, bo nie chodziłem na terapię ze względu na to, że po prostu czułem się słaby. Chodziłem na terapię ze względu na to, że chciałem być w lepszym miejscu. Chciałem zobaczyć, co... Bóg może zrobić przez drugą osobę, dlatego że jesteśmy Kościołem, jesteśmy powołani do tego, żeby dawać sobie nadzieję. Nie jesteś sobie w stanie często pomóc sam. Bóg dał ci innych ludzi wiary, nadziei i miłości w twoim życiu, żeby mogli ci przejść, pomóc przejść trudy, żeby mogli ci pomóc przenieść góry w twoim życiu. Chrystus miał dwunastu apostołów, co sprawia, że ty myślisz, że jesteś w stanie być jak Jezus w swoim życiu i nie mieć dwunastu ludzi wokół siebie, przyjaciół, którzy będą w stanie pomóc ci przenosić góry. Poszedłem na terapię pamiętam, że na tej terapii chciałem przepracować Lęki z dzieciństwa. Chciałem przepracować wiele rzeczy, które ograniczały mnie. Wiedziałem, że idę do służby pastorskiej, wiedziałem, że z moją żoną lada dzień przeprowadzamy się do Polski. Chciałem założyć kościół i chciałem być pomocą dla ludzi. Nie chciałem być człowiekiem, który będzie miał rzeczy, które będą mnie ograniczały i bały. Poszedłem na tę terapię, która trwała około trzech miesięcy. terapia to brzmi poważnie, ale to było po prostu doradca, chrześcijański doradca, który naprawdę słuchał się Ducha Świętego który pomagał ludziom przepracować wiele niesamowitych rzeczy w życiu. Widziałem niesamowite owoce tej terapii. Na tej terapii naprawdę to było niezwykłe. Przychodziłem zawsze i wchodziłem do atmosfery, która była przepełniona miłością, radością, mimo czasami, że chciałem przynieść jakiś ciężki bagaż emocjonalny, nigdy nie usłyszałem słowa zniechęcenia, nigdy nie usłyszałem słowa jestem głupi, źle zrobiłem. Ale na tej terapii dowiedziałem się bardzo ważnej rzeczy. Kobieta, która prowadziła tę terapię była doktorem habilitowanym, który przez ostatnie neurochirurgii, przez ostatnie 20 lat swojego życia leczyła mózgi dzieci, leczyła też mózgi dorosłych. Pracowała jako psychoterapeutka, nawróciła się bardzo wcześnie i stwierdziła, że psychoterapia nie działa tak, jak Duch Święty jest w stanie działać. Miała masę metod, które pomagały leczyć ludziom i które faktycznie były pomocne, ale ruszały tylko ludzi o krok do przodu. Skupiała się głównie na traumach dziecięcych, na lękach, które były spowodowane wydarzeniami w naszym dzieciństwie, które zablokowały nas na całe życie. Ale powiedziała, odkąd się nawróciła i ta Biblia wiedziała, że Duch Święty jest lepszym doradcą niż metody, których szukamy po ludzku często. I to nie znaczy, że mamy ignorować metody ludzkie, to nie znaczy, że mamy ignorować zdobycze medycyny, ale mamy prosić Ducha Świętego do tego, żeby był katalizatorem tej zmiany. Duch Święty nie zbudował centrum handlowego. Duch Święty nie sprawił, że dziewczynka się zgubiła, ale Duch Święty pomógł mi odnaleźć tą dziewczynkę. I tak samo Duch Święty jest w stanie pomóc Ci w najdrobniejszych szczegółach Twojego zatrzymania się w wielu kwestiach w życiu, pomóc Ci ruszyć do przodu. I pamiętam, że zrozumiałem dzięki tej kobiecie, że są lęki, które diabeł zasiał. Uwaga, to jest najciekawsze. Wiecie, co się tworzy pierwsze, ale zatrzymuje się w rozwoju w ósmym roku naszego życia najczęściej? To jest kora mózgowa. Nasza kora mózgowa nie rozwija się dalej, tworzy się do ósmego roku życia. Kora mózgowa jest nośnikiem wspomnień, głównie jest nośnikiem lęków, i jest nośnikiem pamięci. I to, co zostaje w korze mózgowej, tworzą się połączenia, małe pajęczyny, które łączą się do ósmego roku życia w twoim życiu, sprawiają, że kiedy dorastasz, masz w sobie lęki, których nie rozumiesz, masz w sobie obawy, których nie rozumiesz, masz w sobie mechanizmy, które powielasz i nie rozumiesz tych mechanizmów. I często te mechanizmy, w większości przypadków te mechanizmy, jeśli nie byłeś pod wpływem Słowa Bożego do ósmego roku życia, jeśli nie byłeś pod wpływem zdrowych środowisk, które kształtowały w tobie miłość, wiara i nadzieję, jeśli niestety miałeś problemy w dzieciństwie albo byłeś źle traktowany w dzieciństwie, co każdemu się zdarza, bo żyjemy w nieidealnym świecie, one powodują w tobie pewne ograniczenia, pewne kłamstwa. Pamiętam jedną sesję, przyszedłem, ona powiedziała, dzisiaj będziemy pracować z Duchem Świętym na temat kłamstw i prawdy. Mówię, okej, okay. Duch Święty jest w stanie pokazać ci kłamstwo w twoim życiu i jest w stanie zastąpić je prawdą ze Słowa Bożego. Nigdy o tym nie słyszałem, ale skoro Duch Święty jest w stanie to zrobić, to znaczy, że Duch Święty jest w stanie to zrobić. Spróbujmy. Pamiętam, zacząłem modlić się przez kilka godzin z nią o to, żeby Duch Święty pokazał mi kłamstwa. Kłamstwa, które wróg, diabeł zasiał we mnie. I pamiętam, że przypomniały mi się... Rzeczy, o których w ogóle nie pamiętałem, zostały odblokowane w mojej głowie, a Duch Święty zaczął zmieniać je. Duch Święty zaczął mi pokazywać prawdę ze Słowa Bożego. Czułem się odrzucony w dzieciństwie, czułem się często olewany przez swoich rodziców. A potem... Duch Święty zaczął przynosić wersety do mojego Słowa, które mówią, że jestem źrenicą wokół Boga. I to nie był werset, który po prostu przeczytałem, to był werset, który dotarł do głębi mojego serca, dlatego że mimo tego, że czasami moi rodzice nie mieli dla mnie czasu i czasami czułem się odrzucony, walczyłem z korzeniem tego, czego nie rozumiałem, korzeniem grzechu we mnie, korzeniem odrzucenia we mnie. Wiedziałem, że jestem źrenicą wokół Boga. Nie wiem, czy wiesz, ale Twój grzech nie jest sam w sobie korzeniem. Kłamstwo jest korzeniem grzechu w Twoim życiu. Kłamstwo jest korzeniem grzechu w Twoim życiu. Diabeł przyszedł po to, uwaga, ktoś jest w stanie powtórzyć ten werset. Diabeł przy. Dziękuję bardzo. Diabeł, diabeł przede wszystkim jest kłamcą. Dział przede wszystkim jest kłamcą. To, co robi w naszym życiu, to to, że przynosi kłamstwo do naszego życia. I niech jest niesamowite. W Starym Testamencie jest ten fragment, żeby kształtować życie młodego człowieka, żeby kształtować i karcić życie młodego człowieka. Wielu hebrajskich uczonych, którzy studiują pismo, mówi, że ten 17-16 razy użyty zwrot do tego, żeby kształtować życie młodego mężczyzny w kościele, jest użyty tylko do okresu 8 lat. Po okresie 8 lat do okresu 12-13 lat, kiedy następuje barnictwa i w tym okresie 8-12 lat, kiedy małe dziecko staje się chłopcem, a po chłopcu staje się mężczyzną, używa się zupełnie innego zwrotu gramatycznego. Ale to jest fascynujące, że Biblia często mówi o tym, żebyśmy karmili nasze dzieci Słowem Bożym do 8 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że do 8 roku życia Bóg już to dawno wiedział. <śmiech> Słowo Boże już to dawno wiedział, zanim wiedziała to medycyna. Kora mózgowa tworzy się w Twojej, w mojej głowie i w głowie Twoich dzieci. Kora mózgowa, która będzie albo podwaliną prawdy Słowa Bożego w Jego życiu, wiary, nadziei, miłości, albo będzie podwaliną kłamstwa. Chciałem Wam powiedzieć, jakiekolwiek kłamstwo dzisiaj jest w Twoim życiu, jest ono fundamentem grzechu. Nie ma sensu walczyć z grzechem o to, co musicie zacząć prosić Ducha Świętego dzisiaj, o to, żeby zaczął Wam pokazywać prawdy tam, gdzie uważacie, że tej prawdy nie znacie i wierzycie w jakieś kłamstwo. Lęk nigdy nie jest od Boga. Jak ktoś przynosi proroctwo, które nie jest zachęcające, to nie może być proroctwo od Boga. Dlatego, że Słowo Boże zawsze jest zachęcające. Słowo Boże zawsze przynosi zmianę. Słowo Boże zawsze przynosi życie. Chrystus powiedział tak. Ja, powtórzę, ja przyszedłem po to, żeby owce miały życie i miały to życie w obfitości. Życie w obfitości. Życie w obfitości to nie oznacza życie w obfitości, ale niestety jest dużo kłamstw. Życie w obfitości nie oznacza życia w obfitości, ale nie radzę sobie z grzechem. Życie w obfitości nie oznacza życia w obfitości, ale niestety nie mam wiary w tej kwestii, nie mam nadziei w tej kwestii i nie mam miłości w tej kwestii. Poproszę zespół, żeby wszedł na scenę, zaśpiewamy piosenkę, chciałem, żebyśmy się pomodlili na koniec. Kościele możecie wstać,